Dobra, to teraz potrzeba... Zniszczę cię! Kurwa, co zniszczę zniszczę cię! Jak Ale myślę, to że to, to się może przydać, jeżeli jest impreza pod psią kupą. Jak mówią nam mieszkańcy pechowej Kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. No, proszę powiedzieć, co tutaj się stało? To, to się stało. To, to się stało. Witamy serdecznie w czwartym odcinku podcastu rustykalnego. Z Krakowa mówią do Was Stanisław Benedyk. Michał Dziewoński. Z Kordowy w Hiszpanii, i Marcin. Dzień. Na łamach naszego podcastu będziemy analizować i omawiać newsy z lokalnej prasy oraz portali informacyjnych. Dzień. Tygodnik Podhalański 24. Zakopane. Impreza pod psią kupą. E, ludzie potrafią znaleźć specyficzne miejsce na zaznaczenie swojej obecności. E, pety, puste butelki po alkoholu, kubki po kawie. Prawdopodobnie ktoś nieźle się bawił przy zakopiańskich alejach. Poniżej parkingu dla autokarów na Łukaszówkach. Wow. Na Łukaszówkach. Łukasz, Tylko dlatego śmieci wylądowały w koszu na psie odchody? Co zaskakuje! Kilka metrów dalej stoi normalny kosz na śmieci, niemal zupełnie pusty, ale widać ktoś dobrze się bawi wąchając zwierzęce fekalia. Ja jak... szybko eskalowało ten artykuł jest e, wart tyle co podmiot tego artykułu czyli czyli e, zwierzęca fekalia no to Jezus, to jak zobaczyłem tylko ten artykuł to się po prostu zakochałem od pierwszego wejrzenia nie dość, że Zakopanym jacyś turyści zrobili faktycznie sobie imprezę pod koszem z psił gównem to jeszcze ten, to jeszcze samo ten, samo to jak ten artykuł jest napisany i... Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na tego pana pana dziennikarza, reportera śledczego, który zechciał popełnić całe cztery linijki plus tytuł na temat tak. wrzucania śmieci do psiego to to... Nie, No Gratuluję panu, Ci, to panu fig, fig, tak? Fig. To jest jego... <laughs> panie Fig, zajebiście. Hej, ale to oburzenie w tym artykule jest aż po prostu namacalne. Ale ja mam w ogóle wrażenie, że to są ci jak mówiłem wcześniej. W sensie z Krakowa sobie przyjechali, do zakopanego i niedaleko mają. A że akurat to miejsce, no zapach jakoś takich przyciągnął, chyba, nie? Więc nie, przekupa jest im znajoma, tak? Z krakowskich no, parków? Totalnie. Codzienność. <laughs> codzienność. Krakowska Jezu. codzienność krakowskiego menela. Zakopanym. Zakopanym. No ale. Może ten. Jezus, może ten, może odkryli młodą Polskę na nowo. To jest taki nawrót poetów. Dylagacja nad życiem. śmiercią, nad pełnością kosza, nad psią, kupą. A i na pewno rozmawiali o swojej młodości przy tym. Ja zakładam w ogóle, że to była impreza w nocy I nikt nie widział tabliczki z psem, Ale wielki fig Lokalny szeryf dziennikarz wyjątkowy Wytropił aferę i zgnoił Jak peta Jak peta nogu Ale dlaczego ty w ogóle bronisz Gości, którzy wsadzali śmieci Do tego? Bo, bo Bo, bo żenuje mnie listopada. pan fig I jego pióro. Jego Słowo Podlasia Uciekał pijany przy tej Noc w policyjnym areszcie spędził 32-letni mieszkaniec gminy Trzebieszów, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w tej dużej w gminie Konkolewnica. Uciekał yeah. przed policyjnym radiowozem. Znowu kąkolewnica, czy to są Chopocki? Podlasie, <śmiech> się kłania. <śmiech> Kierujący samochodem marki Volkswagen Passat. Policjantki dzielnicowe dawały sygnał do zatrzymania. Świetne dźwiękowe. Według wcześniej przekazanej informacji oficerowi dyżurnemu radzyńskiej policji kierowca mógł być pod wpływem alkoholu. Mężczyzna próbował uciekać. Pościg za nim zakończył się na terenie powiatu Nikowskiego, gdzie 32-latek nie zapanował nad pojazdem i swoją ucieczką zakończył w przy, przydrożnym rowie. Be. Tomasz Hata się kłania. <laughs> w chwili zatrzymania był kompletnie pijany. Badanie wykazało obecność w klubie trzech. Znaczy, trzech lubię w Dostanę ten. Jak się uda? W ogóle dają od razu tę plakietkę klubowicza. I nazwisko, zdjęcie, legitymacja. Członka 15 zł. Ale uwaga, jak się okazało, nigdy nie posiadał prawnie do kierowania pojazdami. Po wszystkim próbował jeszcze dzielnicowym łapówkę 500 zł. I poprosił o podwieźnienie do bankomatu, by wypłacić pieniądze. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje no, wydaje mi się, że jego los to będzie raczej marny. Podwiezienie do po... bankomatu. Podziwiam, podziwiam za odwagę, że się próbował z tego wyłgać. no, no ja Jakoś trzeba kurde chociaż trochę spróbować, nie? No, ale nie tak stylowy jak pan z poprzedniego odcinka, który po prostu wyciągnął sobie piwko z samochodu i odszedł z wypadku. I cyk. Ale ten, ale przynajmniej ten był, chciał być uczciwy, poprosił o podwiezienie do bankomatu. E, za ofertę Panie władzo, pani władzo, pani władzo, może do bankomatu, macie kupacę, na dwa, trzy. Całkowicie w jedną minutę. Panie kierowniczko, pięć stówek będzie pani. Ale ja się zastanawiam, dlaczego oni zawsze, jak mają te trzy to są w stanie, no wiecie, no, generalnie na najlepszej, najbardziej zaklepanej Imprezie to pewnie nigdy nie dociągnęliśmy do 2,5 i byliśmy w stanie strasznie ciężki ma typy, ja z trzema, jeszcze są w stanie kurwa dywagować z policją i, i się targować. Nie, to jest Tutaj niesamowite. Odpowiedź jest prosta: oni są po prostu klubowiczami, oni są za <śmiech> To, to Umożliwia im to karta klubowska. No, klubowa. Nie. Tak. Na ja Jeśli dostajesz kartę. Do, y, negocjacji z policją? Dostajesz kartę klubową i masz te y, y, rabatowe odsiadki. Dostajesz od razu w tak. zawias. Minus trzy lata od wyroku. Tak. Albo pierwsze cztery wyroku zawias. Tak. Czy niegroźny groźnie społecznie? Generalnie gościu próbował i za to się go powinna pochwalić. Liczą się. A, absolutnie nie za to, że był pijany, jeździł bez uprawnień i, i, i jeszcze próbował przekupić policjant. Opowieść o złym ziomku. Włamał się do domu znajomego i sprzedał jego meble. <grywa> Przepraszam. <grywa> Ale lubię. Uwielbiam tego newsa. Simply as that. Kradzież z włamaniem do domu swojego znajomego ma na koncie 27-letni 27 mieszkaniec Międzyrzecza Podlaskiego. Sprawca ukradł klucz do budynku, a później postanowił odsprzedać znajdujące się tam meble. Padł, kiedy przyjechał, by sprzedać kolejne przedmioty. Dyżurny balskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży, do jakiej doszło w prosiukach. Porosiukach, przepraszam. Prosiuki. Porosiukach. Porosiuk. <śmiech> on to nie był porosiuk, że tak. <śmiech> Czytam dalej. Na miejsce skierowane są patrol, który potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca z niezamieszkałego jeszcze domu skradł część znajdujących się tam mebli. Jego łupem padło między nimi kanapy, bla, bla, bla, bla, bla. Straty na około 15 tysięcy złotych. No, eee. <śmiech> no dość tak, dość tak. Zatrzymany mężczyzna w rozmowie z policjantami przyznał, że wykorzystał moment nieuwagi znajomego i skradł mu klucz do jego domu. Potem postanowił sprzedać znajd się, znajdujące się tam meble. Policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Producenariusze odzyskali również całość skradzionego mienia. To trzeba być naprawdę złym, znajomy, złym kumplem. Żeby. No, dość, dość, dość taki wyliczony gość. Ale że to meble, jest, nie. nie. To jest tak, Elektronika, kura... materiał budowlany. Masz kolega, który przychodzi czasami do nas, no to nam kradnie rzeczy z lodówki, ale to jakby jeszcze w poczet tego koleżeństwa wpisane. Że... Dziękuję, to ci, to... dziękuję ci. dziękuję To jest Co jeszcze to? W miarę akceptowalne. A... KWTW e, jakby mogę się mogę wypikać tego mogę wypisać wypikać dokładnie o kogo chodzi. E, ale niemniej Wszedł do naszego domu i zjebał biurko. No, no, faktycznie trochę no, no, się trochę zdziwił ale w sumie ale w sumie no Jak... cóż. Baczyłbym. A jakby się dobrze wytłumaczył, to byś modał to biurko, czy nie? No tak, stary, wiesz, od twojego biurka zależy życie mojej rodziny. Ja mówię, to bies, nie? Albo jak powiedział, od twojego biurka zależy mój nowy samochód, no to tak no kręciłbym nosem. No, ale no dobra. Ale suma summarum byś oddał. No tak, po co biurko? Ale dobra, spoko, ben. jak przyjdzie następnym razem po to biurko, to oddajmy mu twoje, a nie moje. No to niech sobie wyniesie. No, a, to swoją drogą. Nowiny 24. Jasło. 48-latek znalazł średniowieczny miecz nasz żwirowni pod Jasłem i zabrał go do domu. Może odpowiadać za zniszczenie zabytku. Zdjęcia. Zrawadźmy. No. Dzięki współpracy policjantów z komendy głównej, przecinek Krakowa i Jasła, przecinek, odzyskano zabytkowy miecz. Średniowieczna broń została wykopona podczas prac ziemnych na żwirowni w okolicach Jasła. Na co zabrał go do domu i próbując wyprostować złamał. A potem zespawał. Teraz muszę odpowiadać za zniszczenie zamiatku. No co no? Łączy nowoczesność z tradycją. Przecież zawsze mieć na pewno nagrody, certyfikaty. No taka spawarka to jest mokry sen każdego kowala w średniowieczu, nie? To była w mocy pierścieni, to jest ostrze tego, ostrze Numenoru, które stało Tak w szeku. <śmiech> kru... <Sto> <śmiech> Naoglądał na oglądał się łatwiej w siedzi. I chciał mieć swojego własnego Andruila, czy jak to tam było? Andruta. Deszczączku <śmiech> Andruta z Jasła <śmiech> Andrut z jasła najpotężniejszy wieś wschodu. <śmiech> <śmiech> Zostałem zniszczony. <gadłem> Andruk Jasła. Tak, to będzie tytuł odcinka. Andrzej. Andruk zjaszła. Ja pierdolę. To nawet no, nie jest tak zabawne. Ale nie, strasznie się podoba. O, oh, Jezus, czytaj hmm. dalej, proszę, czytaj dalej, bo ten, ja zaraz padnę. W ziemi zaległa, zalega jeszcze wiele skarbów zmienionych, wiele z nich to przedmioty zabytkowe. <słuchaj> na przykład <słuchaj> oh, Andrut z Jasłem. <słuchaj> Andrut z Jasłem. Podobno, okay. no, to ostrze mnie oddzielić promilę od człowieka. Ale żeby ten, żeby, żeby nim dzierżyć odpowiednio, to musisz mieć trzy nie, nie, od trzech to w ogóle możesz, wiesz, na slot wiecza możesz, bo inaczej no nie możesz tego w ogóle dzierżyć. No jej, dobra, znacznie dobre. Dobra, czekaj dalej. Musimy pamiętać, że nawet przypadkowo wykopanie takich przedmiotów musi zostać zgłoszone Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami o osobach, które nie powiadomi o odkryciu zabytków w trakcie robót budowlanych lub ziemnych wojewódzkiego konserwatora, ma przypał duży. Jest dokończenie tej formułki, a nie tylko zobacz, pożar traf w jaśle, ujęcie z Mi się wydaje, że to jest powiązane, ponieważ to jest uderzenia andrutem z jasłem. Ale po prostu rozkroju wiązania między tlenem a wodorem i tak to, to jest w ogóle świetna historia. Generalnie ten pan e, tłumaczył, że znalazł go początkiem marca na terenie żwirowiska w podjasielskiej miejscowości, gdzie pracuje jako operator Koparki. E, wykonując tam prace ziemne wraz ze żwirem wydobył ze zbiornika wodnego przedmiot przypominający zabytkowy miecz. Ze zbiornika wodnego chłopaki. Legendy Arturiańskie się kłaniają. To jest Andrew z podarowany przez panią z sadzawki, czy coś takiego. Z potoku. Z Bajora. Pani z Bajora. Ojej, to by, się, to by była poczytna książka. Oj, tak. Nie poinformował nikogo o tym znalezisku i zabrał go do domu. No i go potem złamał. Ojej. I teraz tam tutaj później jest napisane, jak gdyby mężczyzna nie naprawiał, w cudzysłowie, w cudzysłowie, miecza i zgłosił fakt jego znalezienia, mógłby nawet otrzymać nagrodę. Teraz 48-latek może usłyszeć zarzuty zniszczenia zabytku, ale to jest perfidne. Chłop znajduje miecz, w dobrej wierze go próbuje naprawić. I teraz jeszcze za to odpowiem. Te prawa, jeżeli chodzi o, o wykopywanie zabytków z ziemi, są strasznie gówniane w Polsce, nie? Ja, oczywiście, Stasiu, no to jest pierwszy model. O, no zajebiście stary miecz, dawaj mój migomat do spawania. Muszę go ze zazwawić. Teraz będzie miał dwie tej many. Jeszcze sobie jest... no teraz... ten mięcz. Ale on go chciał ten, on go chciał wyprostować i dopiero potem go złamał i potem go zaczął spawać, no hello, nie? To, to, to super, no super. No. No, Niemniej miecz był XIV-wieczny z tego, co czytałem. No i faktycznie, prawdopodobnie z jakiś okolic, właśnie tej nie XIV, tylko XV-wieczny, przepraszam, z okolic Bitwy Grunwaldzkiej z tego okresu. Czyli faktycznie mógłby, mógłby być fajnym zabytkiem do jakiegoś tam jaślańskiego muzeum. No a tak to został złamany. Dupa zbita, miecz złamany. A teraz zostanie również złamany ten 48-latek w sądzie. Jego odbyt w więzieniu. <laughs> Nowiny 24. Pijany 42-latek z Tarnobrzega. <laughs> Chyba nie tak to się odmienia. Wbił auto w budynek, bo chciał się uczyć jeździć. Pijany 42-latek z Tarnobrzega. To się odmienia Tarnobrzega czy Tarnobrzegu? Wydaje, że Brzegu. Chyba że to są jakieś wydaje. dwie takie same czy podobne miejscowości, no ale mniejsza. Piorun 42 latek starno Brzega wsiadł do sam na kolegi, przejechał przez chodnik i uderzył w budynek. Policjantom e, tłumaczył potem, że chciał się uczyć jeździć. Kiedy tam policjanci? Na <laughs> no najlepiej niż Sadem kolegi, nie? <laughs> proste, proste. Kiedy tarnobrzescy policjanci przyjechali na, miejsce, przyjechali na miejsce zgłoszenia na ulicę gazową, zostali granatowego Nissana wbitego klapą bagażnika w drewnianą ścianę budynku klubu wrotkarskiego. What? Są A kluby jest wrotkarskie? Coś takiego? No właśnie, to jest. Chcesz, to jest, to, jest, to jest pytanie. Ten artykuł zmusza do rozmyślań. Są kluby wrotkarskie. Wewnątrz pojazdu nie było nikogo, to też konieczne było ustalenie, kto siedział za kierownicą w chwili zdarzenia. Kilka metrów od rozbitego auto stało, z auta stało dwóch młodych mężczyzn. Wystarczyła krótka rozmowa, by stwierdzić, że mają ze zdarzeniem coś wspólnego. I te, teraz, te, teraz moje ulubione. 42-letni tarno um, był tak pijany, że ledwie trzymał się na nogach. Jego 22-letni kolega był niewiele bardziej przytomny. E, tutaj pogrubione w te, jest w artykule. W końcu przyznali, że kilka godzin wcześniej obaj pofatygowali się na pobliski parking, żeby sprawdzić jak pracuje silnik Nissana należący do młodszego znik. Przyznali też, że nie sprawdzali na trzeźwo, bo w trakcie sprawdzania wciąż degustowali. I to jest Polsko. Właśnie. właśnie tak to robić. Tak. Właśnie oni czego się da, mają wstydzić. Oni sobie degustowali. To jest sprawdzanie. Oh wow. to była degustacja. Degustacja wódki, oczywiście. W pewnej chwili starszy mężczyzna wsiadł za kierownicę, wrzucił bieg wsteczny, wcisnął pedał gazu. Pojazd przejechał jezdnię chodnik, po czym zatrzymał się na ścianie budynku. Młodszy próbował obu wyciągnąć z opresji, sam usiadł za kierownicę i starał się wyprowadzić wódz z dziury w ścianie. Bezskutecznie, skoro policjanci zastali Nissana z rufą wciąż bitą w budynek że no, postarali chłopaki. No, naprawdę. Nie, nie, niech to szak. W ogóle z Nissan wbił się Rufą. Rufą, Rufą. To, to był ten. To był Nissan wersja amfibia. Nie? Wersja piraci. Z, skąd to jest? Piraci z Piraci z Starnobrzega. Nie no, brzegu, brzega. Może no, właśnie dlatego jest Tarnobrzega, brzega, bo to chodzi o piratów. Właśnie, bo brzeg, no. no to... Wspominałeś o tym wcześniej, że na imprezach wypijamy zwykle mniej niż te 3 promile i tak dalej. Ogólnie raczej średnio stoimy i ogólnie mamy ten swój klub trzech i tak dalej, a tutaj dalej w artykule mamy badanie trzeźwości obu panów wykazało, że młodszy ma w organizmie 0,62 promila alkoholu, natomiast starszy z rajdowców aż 1,5 promila. A wcześniej było napisane... Szkoda że obu... było pić. No szkoda było pić, ale oni ledwo stali na nogach. To Kto wszyscy zawodnicy muszę przyznać. No właśnie, no nie, byli, nie mieli dobrego przygotowania. Totalnie. Oni chyba do nas nie, nie mieliby startu. No... O Olali trening, tylko... Tylko jakieś, kurde, nie wiem, wrotki. Ej, panowie, my tak się było właśnie kończy po tym rufą w tym, bitym w butynek. Ale panowie, było napisane przecież, panowie byli na degustację, nie na chlaniu. Okej, <głosy> <głosy> to honor. Okay, <głosy> tak. no, pan, panowie podegustowali sobie, a potem mieli ochotę powiedzieć na wrotkach, ale niestety, no, no bywa. Bywa też tak. No, no teraz, będą, teraz będą degustować yy, wodę sodową na sali sądowej. Tygodnik Zamojski. Chrubieszów, kierowca bez uprawnień udawał pasażera. No, Skąd to znamy? Nie? To znamy. Odpowiednia zapadka została uaktywniona. Policjanci Chrubieszowskiej zauważyli mężczyznę, jak kieruje Volkswagenem, choć pod koniec zeszłego roku roku stracił prawo jazdy, na widok patrolu wjechał w boczną uliczkę na oczach funkcjonariuszy, funkcjonarzy. Przesiadł się z fotela kierowcy na tylną kanapę auta, udając pasażera. No wspaniale, znamy już ten manet. 100! Wspaniale! wypatrzyli wypatrzyli latka. wow, 20 lat już stracił prawo jazdy w ubiegłym roku, dobry zawodnik. Z za kierownicą auta na ulicy Plac Wolności. To ulica czy plac? No nieważne. Znali go i widzieli, że w grudniu zeszłego roku sąd odebrał mu prawo jazdy. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie i ruszyli za nim. Młody mężczyzna tymczasem szybko zjechał w boczną uliczkę, zatrzymał samochód i przeskoczył na tylne siedzenie niczym Pantera. Na fotel obok nie mógł, bo był zajęty w aucie... Bowiem jechały z nim dwie nieletnie osoby. Czyli prawdopodobnie kumpla tak, nie wiem, 17 lat. No to, nie? Pewnie tak. Czy to już stawia go troszeczkę wyżej e, lub w innej kategorii niż naszego kierowcy widmą numer 1? E, no nie, ciężko powiedzieć. Myślę, że to jest ta sama liga. E, myślę, że to jest sama ta sama liga. szkoła. To ta sama szkoła, tylko ten był za wolny zauważcie, bo tamten kierowca widmo faktycznie policjanci mieli trochę e, trochę zagwozdkę, kto faktycznie... No to trzy minuty pewnie. Tak, a tutaj policjanci dobrze widzieli jak się przesiadał, nie? ale niemniej gość chyba sobie tamtego newsa musiał gdzieś znaleźć, albo słuchał podcastu. I, tak, o, jakoś... Eureka! Eureka to jest to, to jest pomysł. W no, ostatniej tak. chwili. No, Podcast turystykalny sam... uczy i bawi ale zwłaszcza podcastujących. Tak, zwłaszcza, podca zwłaszcza podcastujących i jak widzimy yy, nieletnich, znaczy letnich, ale ledwo pełnoletnich przestępców. Nie? No to jest to... to tak. I e... mamy kolejną adnotację o karze, która jakby... Jest następstwem takiego zachowania, ale podarujemy sobie te, takie morały. Nie po to tu jesteśmy, żeby wam mówić. Yy, czy wolno, a Co wolno? My, my wam mówimy, jak żyć. A tak, trzeba oh, żyć. Skromnie. Tak, trzeba żyć. Tak, trzeba żyć. <śmiech> znaczy nie, mówimy jak żyć. Żyć z, nie z prawem i nie jeździć pod wmiarem alkoholu. Yy, to trzeba dobre przestać. Nie tak to było? Tak, nie zaleczyć kolicji z prawem, ani z pieszym. To jest chyba dobre. To myślę, że to jest jakieś walory edukacyjne mamy. Nie? Tak od biedy. Czek. No, oznaczone. Tygodnik siedlecki. Kto wyłącza światło w Siedlcach? Od kilku dni nieznany sprawca otwierał skrzynki, w których znajdowały się urządzenia sterujące oświetleniem ulicznym w rejonie ulicy Sekulskiej i Floriańskiej 3 Maja w Siedlce. Bandar wykręcał bezpieczniki lub je wyrzucał. Wtedy światło się wyłączało. Początkowo myśleliśmy, że konserwator oświetlenia nie radzi sobie z usuwaniem awarii, mówi naczelnik udziału dróg Wojciech Cylki. Cyl Okazuje się jednak, że skrzynki otwiera nieznany sprawca, który dysponuje specjalnym kluczem. To musi być ktoś, kto zna się na rzeczy. <śmiech> Pewnie, to się zna na rzeczy, które umie otworzyć skrzynkę elektryka. Poważny gość. Ja jestem ciekaw co on miał faktycznie na celu, w sensie jakieś, nie wiem, e, zasłona dymna dla innego działania, jakiś e, ukryty kult, nie. może zszakujesz? No moim zdaniem to wszystko tłumaczy to jak podpisał Stasiu tego newsa, czyli władca ciemności. on wrócił na ziemię. Tak. Albo ma tam taką gadżecik od Dumbledora. Ron Wesley? Zatem słyszałem taki wspaniały utwór, który leci mniej więcej tak: na pierwszym miejscu Bóg, na pierwszym miejscu wiara. Jebać, szatana, jebać, jebać, szatana. Więc pokazujemy środkowy palec władzy ciemności. Ten gość włączał i wyłączał i robił takie. <śmiech> tak jak ten stary żarcik, że ktoś siedzi w łazience i mu wyłącza, czyli włącza światło. <śmiech> tak. Tylko na większą tak. skalę albo widział kogoś, kto się na przykład odlewa na dziko do krzaków, więc no mu światło, nie? Żeby się osikał. To może nie jest władca ciemności jakiś antagonista, tylko to jest bohater na jakiegoś środku zasługują. Albo jakiego mają. Czyli jak zawsze prasa przedstawiła go w złym świetle. Ale, ale patrz, niby z Super, Ale patrz, powieć. ale nawet prasa, zwróciła uwagę, to musi być ktoś, kto zna się na rzeczy, czyli to jest jakiś taki trochę uznanie, widzę <grymne> pana JJ'a, tego autora artykułu. Aha, JJ, to jest Justyna Janusz, przepraszam. To <grymne> jest pani JJ. O, e, ale pani ma świetne nazwisko. O, nawet zdjęcie ma tam na, na stronę. Tak, na, na stronie Gazety Tygodnika Siadaleckiego. Pozdrawiamy panią Justynę serdecznie. E, mamy nadzieję, że jej dziennikarskie śledztwo w końcu e, Doprowadzi policję i doprowadzi prawdę, wyprowadzi prawdę na światło dzienne. O, tak. To wszystko na dziś w podcaście rustykalnym. Z Krakowa mówili do Was Stanisław Benedyk, Michał Dziewoński. A ze Słonecznej Kordowy w Hiszpanii Marcin Kozieł.